W ostatnich tygodniach poznajemy w skrócie historię ludzkości, od stworzenia człowieka, od czasów Adama i Ewy. Widzimy jak przez stulecia i przez tysiąclecia odbywa się walka szatana przeciwko Bogu. Wygląda to dokładnie jak gra w szachy. Dla tych, którzy nie grają w szachy należy przypomnieć, że w grze w szachy są ciągłe ataki i kontrataki. Jeden z graczy czyni ruch na szachownicy. Wtedy drugi gracz czyni ruch na szachownicy. A następnie pierwszy czyni ruch, wtedy drugi gracz czyni kontratak. Celem gry w szachy jest przechwycenie króla przeciwnika. Kiedy po dokonaniu swoich ruchów zablokowałeś króla przeciwnika i zepchnąłeś go do narożnika, gdzie nie można już zrobić żadnego ruchu, wtedy wołasz szach, mat. Oznacza to, że gra już się skończyła. Król nie może dokonać już żadnego ruchu, i wygrałeś. Szatan chce zdetronizować Boga, i wie on, że kiedy dostanie nas, ludzi, do swojej zagrody, do swojego królestwa, tak abyśmy się mu poddali, abyśmy go czcili, to będzie on miał w rękach Boga. Szatan zawsze starał się i stara się złamać czyli przełamać wspólnotę między Bogiem a jego stworzeniem. Przez stulecia i przez wieki, raz po raz, szatan oświadczał wobec Boga, wymachując pięściami w kierunku tronu Boga, szach, mat, mam cię tym razem, gra się skończyła. Ale za każdym razem król, czyli Bóg, mówi, nie tak szybko, gra się nie skończyła, szatanie, ja mam jeszcze jeden ruch. Król ma jeszcze jeden ruch. Spójrzmy na kilka przykładów, jak szatan atakuje i jak Bóg nadal ma jeszcze jeden ruch? Przeszliśmy długą historię i doszliśmy już do krzyża. Wiemy, że szatan wejdzie w Judasza. Nie zabił on Syna Bożego, gdy Jezus był dzieckiem. Szatanowi nie udało się skusić Jezusa, aby Jezus zgrzeszył na pustyni. Nie udało się przekonać Jezusa, aby oddał mu pokłon. Szatan teraz wyciąga rękę po najbardziej kompromitującą broń. Śmierć na krzyżu. Gdy zbliża się czas, szatan wzbudza gniew tłumu, który krzyczy – ukrzyżuj go, ukrzyżuj go! Kto stoi za zdezorientowanym tłumem? Szatan i jego demony, próbując zniszczyć Boże ziarno, potomstwo kobiety. Gdy Jezus jest skazany na śmierć i niesie teraz krzyż ku wzgórzu Golgoty, można sobie wyobrazić, patrząc na szatana, który spojrzał w niebo i który mówi – szach, mat – to, w czym szatan widział porażkę Bożą i porażkę Jezusa, Bóg uczynił z tego największe zwycięstwo nad szatanem, gdy Jezus powiedział Nikt mi nie zabiera życia, lecz ja od siebie je oddaję. A następny wspaniały werset z Ewangelii Jana to ten, gdzie w jego ostatnim akcie pokory, jak zapisał to apostoł Jan, czytamy Jezus skłonił głowę. Nie, to nie szatan pozbawił życia Jezusa, Jezus oddał swoje życie. On sam złożył go. Jezus powiedział w Ewangelii Jana, kiedy szedł w kierunku krzyża, teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. W do Hebrajczyków, rozdział drugi, czytamy, ponieważ właśnie dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i on także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią. To jest diabła. I aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Czy widzisz, to był plan napisany w wieczności, że Bóg przez krzyż Jezusa wyzwoli tych, którzy przez całe życie byli w niewoli grzechu, w niewoli samych siebie i w niewoli szatana. Jest to walka kultu, jest to walka o poddanie się, to walka o zgięcie kolana. Cały czas szatanowi chodzi o to, aby ludzie oddawali cześć i chwałę stworzeniu, a nie stwórcy. I niestety, ludzie religijni to robią i dzisiaj. Oddają cześć i chwałę stworzeniu, a nie stwórcy. W liście do Kolosan rozdział 2 pismo mówi Po rozbrojeniu zwierzchności i władz jawnie wystawił je na widowisko powiódłszy je dzięki Niemu, czyli dzięki Chrystusowi, w triumfie. Wydawało się, że to porażka dla Boga, ale był to krok do zwycięstwa. Pan Bóg użył to dla wybawienia z rąk szatana i do ratowania skazanych grzeszników. Apostoł Piotr w swoim kazaniu w dniu Pięćdziesiątnicy w Dziejach Apostolskich w rozdziale drugim mówi Tego męża, który zwoli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany tak, to nie był wypadek. Tak jak i twoje cierpienie. To nie jest wypadek. I dalej apostoł Piotr mówi. Przybiliście go rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Czy widzisz to? Gdy Jezus umarł, możemy sobie wyobrazić, jak wielka uszta była celebrowana w piekle. Trwało to trzy dni. Trzy dni później Piotr powiedział. Lecz Bóg wskrzesił go zerwawszy więzy śmierci. Dlaczego? Bo niemożliwe było, aby ona panowała nad nim. Chciałbym powiedzieć, że każdy, kto jest w Chrystusie, śmierć nie ma mocy zatrzymać tego człowieka. Tak, śmierć jest wrogiem, ale może też być najlepszą bronią. Jak widzimy tu, śmierć jest ostatecznym zwycięstwem, jest bronią przeciw szatanowi. Czy nie sądzisz w tym momencie, że szatan będzie gotowy przyznać się do porażki? Że teraz on podda się? Przecież przez śmierć Jezusa to on otrzymał śmiertelną ranę. Poczekajmy cierpliwie i zobaczymy. Więc zapraszam za tydzień do kontynuowania tematu. A dzisiaj zapraszamy do słuchania i do udziału w audycji Wiara i Wolność. Ze mną również Ania i Józef Lupa. A w dzisiejszej audycji...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 Wynika, że Tyle wiemy o świecie Ewangelia Jana rozdział 18, wersety od 38 do 40 i pierwsze 12 wersetów rozdziału 19. Potem Piłat kazał odprowadzić Jezusa i wychłostać. Żołnierze zaś spletli koronę cierniową, włożyli Mu na głowę i narzucili na Niego purpurowy płaszcz. Podchodzili następnie do niego i szyderczo wołali – Niech żyje król Żydów! I bili go po twarzy. A Piłat znowu wyszedł na zewnątrz i zwrócił się do Żydów –– Patrzcie, prowadzę go do was, aby ogłosić, że nie stwierdzam w nim żadnej winy. A Jezus wyszedł za nim w cierniowej koronie i purpurowym płaszczu. A Piłat powiedział – Oto człowiek! Gdy go ujrzeli, arcykapłani i słudzy zaczęli krzyczeć –– Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj! A na to Piłat… Zabierzcie go sobie i ukrzyżujcie. Ja w nim winy nie stwierdzam. Żydzi odpowiedzieli. My mamy swoje prawo. Zgodnie z tym prawem zasługuje on na wyrok śmierci, ponieważ podawał się za samego Syna Bożego. Te słowa bardzo zaniepokoiły Piłata. Wszedł jeszcze raz do pretorium i zapytał Jezusa, skąd pochodzisz? Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi. Wtedy rzekł Piłat, nie chcesz mówić ze mną? Czy nie wiesz, że mam prawo uwolnić cię i mam również prawo cię ukrzyżować? Jezus odezwał się. Nie miałbyś żadnej władzy, gdybyś jej nie otrzymał z góry. Dlatego ten, który mnie wydał w twoje ręce, bardziej zawinił. Od tej chwili Piłat starał się uwolnić Jezusa. Ale Żydzi wołali głośno, jeśli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Kto podaje się za króla, występuje przeciw cesarzowi. Gdy to Piłat usłyszał, kazał wyprowadzić Jezusa a sam zasiadł na krześle sędziowskim, ustawionym na dziedzińcu zwanym po grecku litostrotos, po hebrajsku zaś gabbata. Działo się to w przededniu święta Paschy, około godziny dwunastej w południe. Piłat powiedział do Żydów, oto wasz król. Wtedy oni krzyknęli, precz, precz z nim, ukrzyżuj go. Piłat zawołał, mam ukrzyżować waszego króla? Arcykapłani odpowiedzieli, cesarz jest naszym królem, innego nie mamy. Wówczas Piłat wydał im Jezusa na ukrzyżowanie. Zabrali więc Jezusa na miejsce gaźni. Herod po tym jak wydrwił razem z żołnierzami Jezusa, odesłał go z powrotem do Piłata. Piłat musiał podjąć decyzję, której tak bardzo pragnął uniknąć. Czy chciał, czy nie, musiał podjąć decyzję o tym, co zrobić z Jezusem. Znamy ludzi, którzy myślą, że mogą być neutralni wobec Jezusa. Ludzi, którzy wypychają go ze swojego życia, ignorują, wypierają się go, unikają go. Prędzej czy później przyjdzie im stanąć przed ostatecznym sądem. Ich sądem. Jezus ostrzegł otaczających Go przywódców. Powiem Wam tyle, że Syn Człowieczy wkrótce zajmie miejsce po prawicy Wszechmocnego Boga. Innymi słowy, następnym razem, gdy ci ludzie spotkają się z Jezusem, będzie to w sądzie. Jezus będzie sędzią, a oni będą oskarżonymi. Piłat znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, gdy Herod odesłał do Niego Jezusa. Nawet żona Piłata przekazała mu następującą prośbę. Daj spokój temu niewinnemu człowiekowi, bo męczył mnie dziś w nocy przykry sen o Nim. Przywódcy byli nieugięci w swoim żądaniu śmierci Jezusa. Straszyli Piłata, że doniosą Cezarowi, że Jezus czyni z siebie króla, a Piłat w ogóle na to nie reaguje. Sprawa się jeszcze bardziej zaogniła, gdy z rana znacznie powiększył się tłum żądający śmierci Jezusa. Sytuacja groziła niekontrolowanym wybuchem buntu. Piłat ciągle próbował znaleźć wyjście z tej sytuacji. Przyprowadziliście do mnie tego człowieka pod zarzutem działalności wywrotowej wśród ludzi. Przesłuchałem go w waszej obecności i stwierdziłem, że nie popełnił takich przestępstw, o jakie go oskarżacie. To samo stwierdził Herod i odesłał go do mnie z powrotem. Widzicie więc, że nie popełnił niczego, za co należałaby się kara śmierci. Otrzyma więc karę chłosty, a potem go zwolnił. Co za dowód na skorumpowanie rzymskiego systemu władzy i sądownictwa. Co za pokrętna logika pozwalająca na ukaranie niewinnego człowieka, o którym rzymski sąd kilkakrotnie stwierdził, że nie jest winny jakiegokolwiek przestępstwa jak bardzo musiała być skorumpowana władza, by w taki oficjalny sposób wydawać niewinnego człowieka w ręce rządnego krwi tłumu. Piłat myślał, że jak zadowoli choćby w części krwawe oczekiwania tłumu, zezwalając na chłostę Jezusa, to ocali jego życie. Przeliczył się. Żołnierze dowlekli Jezusa do pretorium, przywiązali do słupa i zaczęli biczować, uderzając jego ciało rzymskimi batogami wykonanymi ze skóry, w której znajdowały się kawałki metalu. Uderzenie takiego batogu rozrywało skórę skazańca, tworząc głębokie i otwarte rany. Opisy biczowanych osób mówią, że osoba biczowana mdlała, traciła świadomość lub umierała pod uderzeniami batogów. Cudem nie tyle jest to, że Jezus przeżył to biczowanie, ale to, że się jemu poddał. Jak łatwo było Jezusowi posłać tych ludzi Do najgłębszych czeluści piekła Dlaczego tego nie zrobił Dlaczego Bóg miałby zezwolić By Jego Syn przeszedł tak straszliwe fizyczne tortury Odpowiedź padła setki lat wcześniej Gdy Izajasz, prorok napisał Lecz On Nasze choroby nosił Nasze cierpienia wziął na siebie A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga Zbity i umęczony Lecz On zraniony jest za występki nasze Starty za winy nasze Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wydaje się, że żołnierze, którzy przyglądali się biczowaniu, wpadli w taki sam amok jak żądny krwi tłum obecny w pretorium. Żołnierze gubernatora wzięli wtedy Jezusa na dziedziniec pałacu i sprowadzili tam całą kohortę. Rozebrali go i zarzucili mu na ramiona czerwony płaszcz, spletli wieniec cierniowy, wcisnęli mu na głowę, a do prawej ręki włożyli trzcinę, potem padali przed nim na kolana, śmiali się i szydzili. Witaj nam królu Żydów! Pluli na niego i trzciną bili go po głowie. Gdy Jezus tak zmasakrowany stanął przed tłumem, musiał ten widok wstrząsnąć ludźmi. Trudno było nim powiedzieć, że wyglądał jak człowiek. Trudno było w tym zmasakrowanym ciele rozpoznać Jezusa. Jak to było możliwe, że tłum mógł patrzeć na tak sponiewieranego człowieka? Piłat jeszcze raz spróbował znaleźć wyjście z tej sytuacji. Rzucił w kierunku tłumu. – Patrzcie, prowadzę go do was, aby ogłosić, że nie stwierdziłem w nim żadnej winy. Oto człowiek! Gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zaczęli krzyczeć. – Ukrzyżuj go, ukrzyżuj go, nakrzyż z nim! A Tyś przyrządził krzyż na me ramion.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 otrzymają jedną z nagród. A nagrodami są polsko-angielski i Nowy Testament, który również pomaga w nauce języka angielskiego, ponieważ tekst jest zapisany w dwóch językach. Na każdej stronie jest kolumna po angielsku, druga kolumna po polsku. Gdy czytasz, korzystasz wspólnie, poznajesz wolę Bożą dla siebie i doskonalisz się w języku angielskim. Drugą nagrodą jest moja książka na temat niezwykłości Pisma Świętego,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 i objaśnia samo siebie. Przed pytaniem czytam z pierwszego listu apostoła Piotra, rozdział 5, wiersz 5. Tak samo wy, młodzieńcy, bądźcie poddani starszym. Wszyscy też wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę. Bóg bo bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Pytanie, co to znaczy, jak napisane jest,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 Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Pytanie, co to znaczy, gdy napisane jest, że człowiek jest pokorny lub powinien być pokornym? Odpowiedzi szukamy. List św. Jakuba, rozdział 4, wiersz 6 do 8. Każdy, kto znajdzie odpowiedź, taką jaką podaje Pismo Święte, może telefonować już teraz na numer... 503 0068 lub 931 1401 503 0068 lub 931 1401 obydwa telefony numer kierunkowy 773. Co tam, Kostek? Słyszałem, że nie pijesz, nie? Ci to służy. No, no rewelacyjnie służy mi, nie? Też słyszałem, Kostek się nawrócił do Boga, do Jezusa i teraz to jest stary bogowiec i tak jakby odczuwali to, tak jakby ktoś im mnie zabrał po prostu, co nie? A teraz jest tak, że ja sobie gdzieś tam dalej im nie uciekłem, tylko po prostu zacząłem inaczej żyć i myślę, że mogę im pokazać, że, że można żyć inaczej po prostu. Być spełniony, nie ćpając, nie pijąc, yy, nie być jakoś głębiej w jakieś tam rzeczy uzależniony. Oczywiście mam jakieś konsekwencje, mam wirus w organizmie, trochę słabo się czasami czuję, też właśnie biorę ten lek na wątrobę, ale generalnie nie ma we mnie takiej potrzeby, że kiedy ja mam jakiegoś może dołka, od razu mi przychodzi na myśl, żebym coś przyćpał czy wypił. Kostka poznałam na trzydniówce w Giżycku, na takiej imprezie organizowanej przez yy, Leszka Korzeniowskiego. Oj, zakochałam się od pierwszego wejrzenia. <grytania> Żartuję. <grytania> Nie, yy, urzekł mi swoim wzrokiem. bo Ma strasznie duże oczy. <grytania> ma bardzo duże takie oczy i bardzo się dziwi. I tak mi przypominał strasznie. Właśnie jak ja się dziwię, to też taki robię wielkie oczy. On ma cały czas takie wielkie oczy. Tata był żołnierzem Zabierał mnie często po przedszkolu do swoich rówieśników, gdzie ja musiałam przy nich siedzieć i oglądać, jak upijają się. Mnie to strasznie męczyło. Tata przychodził do domu, bił mnie, bił siostrę. Widziałam, jak ojciec bije mamę często. Często przy mnie tata wykrzykiwał, czy ja jestem na pewno jego synem i tak dalej. To we mnie narastało coraz bardziej taką taką jakąś Poczucie jakiejś takiej winy nawet, że, że ja w ogóle zaczynam żyć w tej rodzinie, co nie? Jakoś taka nasza znajomość bardzo była intensywna, bo przez te trzy dni spędaliśmy dużo czasu, rozmawialiśmy o Bogu i urzekło mnie szcz szczególnie, kiedy właśnie rozmawiał z Michałem, z którym przyjechałam, e, na temat tego, jak on przestał brać narkotyki, jak e, Bóg go wyciągnął z tego nałogu. No prostszymi słowami nie mógł, ale naprawdę to strasznie dotknęło Michała, no i mnie również. Pierwszy raz byłem z kolegą, który mieszkał u mnie na osiedlu, pokazał mi jak się wącha klej i tak zaczęło się, co nie? I z dnia na dzień głębiej w to wchodziłem. Zamiast chodzić do szkoły, to właśnie chodziłem na taką melinę. Tam już były narkotyki, już zaczynałem tam do dożylnie narkotyki. Zbudziła się we mnie taka troska o niego. Nie wiem, zaprzyjaźniliśmy się strasznie szybko i po prostu chciałam po prostu być przy nim i, i, i wiedziałam, że strasznie dobrze się czuję przy nim. Najpierw zacząłem wynosić pieniądze z domu. Później potrafiłem odtwarzacz wynieść, gdzieś sprzedam, odtwarzacz, jakieś rzeczy typu mikrofalówkę i tak dalej. Zaczęłam się też bujać z, z ludźmi, którzy zarabiają pieniądze na narkotyki, to była prostytucja, złodziejstwo. Już nie zajmowałem się ideami pankowymi. to już gdzieś tam przeminęło dawno, tylko po prostu było to, aby zdobyć i po prostu przyćpać, zabawić się. Kamil starał mi się to po wszystko opowiedzieć, żeby nie było między nami jakichś niejasności czy jakichś tajemnic. Staraliśmy być cały czas ze sobą bardzo szczerzy. No na pewno ja nie znam Kamila, który jest jakiś, że z jego oczu bije zło albo, że jest taki totalnie agresywny, że po prostu jak mu się włączy agresor to już koniec. E, rzeczywiście bywał czasami, po prostu nie panował nad swoimi emocjami, ale nie było aż tak źle. I w każdym razie kiedy opowiadali, że po prostu on był jakimś takim zbuntowany, latał gdzieś tam z łańcuchami, e, gdzieś tam był naćpany. No po prostu ja go nie kojarzę z taką osobą, ponieważ go znam jako osobę uśmiechniętą. I po prostu ich opowieści były dla mnie, jakbym słuchała, nie wiem, o jakimś filmie, o jakiejś historii człowieka, który rzeczywiście był, był ostatnim degeneratem. No, dla mnie to jest po prostu tylko ona taka historia, którą gdzieś tam ktoś może nakręcił i czy zapisał. Miałam dużo przyjaźni z kobietami właśnie i nie wiem, to, był, to była jakaś chyba moja słabość w tym momencie. I... Za każdym razem prędzej czy później to się urywało, bo to szło po prostu w destrukcyjnym kierunku i tak dalej. Wszystko się rozgrywało na tym, co ja chcę, że jak coś mi się nie podobało, to potrafiłem też kobietę uderzyć, w jakimś stopniu zranić i tak dalej. Ktoś się na przykład wtrącał do mojej awantury, potrafiłem pobić różnymi, czy to łańcuchami, czy to pałką jakąś, czy tam czymś, czy kamieniem nawet jakimś, czy coś. Zero komunikacji często z ludźmi. Absolutnego dogadania się. Otwiera się bardziej na ludzi. E, szuka pomocy nie tylko w jednej osobie, ale e, otwiera się przede wszystkim na ludzi, którzy mogą go jakoś prowadzić. Potrafi się przyznać, że nie daje rady, że, e, że jest słaby. Coś mu się nie udało. To mnie też strasznie urzekło w nim zresztą, że potrafi to powiedzieć. Nie wstydzi się tego jako mężczyzna. powiedzieć, że przepraszam Ciebie, ale po prostu jestem słaby i, i nie wiem, jak to rozwiązać, czy możesz mi pomóc. Kiedy go poznałam, on y, zależało mu na relacji, ale po prostu widziałam, jak w nim jest taka walka też o tę relację, że, że on był przyzwyczajony do tego, żeby walczyć o ludzi, z którymi jest i przez to stawał się troszeczkę agresywny. E, a potem mu się to zmieniło na taką rzeczywiście taką łagodność y, i taką no po prostu, no, nie wiem, no, taki spokój wewnętrzny, że bywał z ludźmi i nie dorzucał swojego ja i po prostu chęci powiedzenia, że bądź ze mną, bo jak nie, to coś tam. <śmiech> Tylko po prostu, że jak jesteś, to jest fajnie, że jesteś blisko mnie. Często jednym z takim we mnie powodem agresji było widzeniem na przykład mojego ojca. Kilka razy pobiłem go. Jakieś tam ciągania po ziemi. To była taka kwestia, że ja brałem po prostu jakąś Potężną siłę, która tak jakby nie dość, że mówiła, że zrób to, bo patrz co on zrobił, że rozwalił tobie rodzinę, że się rozwiódł z twoją mamą, że, że bił ciebie. Coś wewnątrz mnie nadawało mi taką siłę. Ja nie jestem dużej postury, ale właśnie coś wewnątrz mnie, taką wściekłość z depresją w ogóle, że, że tak nie będzie. I targałem, rzucałem pewnymi rzeczami. Różne butelki rozbijałem po ścianach i tak dalej. No myślę, że coraz lepiej wygląda relacja z rodziną. Kilkakrotnie byliśmy razem w Giżycku i widzę, że próbuje tą relację odnowić i stara się jak najwięcej czułości dla swojego ojca okazać. Kiedy przyjeżdża, zawsze się do niego przytula, mimo że dla taty jest to takie mało naturalne, z jego strony, żeby się przytulać i pokazywać swoje uczucia. E, nawet ostatnio, kiedy Kamil zadzwonił do swojej siostry i mówił, całej tatę, a jego siostra powiedziała, że no, masz pozdrowienia od Kamila, a on tak o, dziękuję, dziękuję, takie, to było takie, no Kamil się bardzo śmiał, bo to było takie bardzo czuć bariery ze strony ojca, ale Kamil to strasznie właśnie przemienia i, i, i widać takie owoce, właśnie z mamą również ma dobrą relację, jeżeli chodzi o rozmowy o telefony dzwonią do siebie, utrzymają jakiś kontakt. Yy... No i stara się to wszystko odbudować. Ma jakąś taką potrzebę wewnętrzną, spotykania się ze swoimi bliskimi, no rodziną, z bliskimi przyjaciółmi. Miałam powiększone w ogóle węzły chłonne, strasznie ciężko mi było oddychać. Moja wątroba strasznie mnie piekła. Kiedy paliłem papierosy, już nie mogłem oddychać prawie, że poszedłem się zbadać, dowiedziałem się, że jestem zakażony dwoma wirusami co dalej, nie? Wirusem HIV i wirusem HCV, co nie? I przyjąłem to wtedy jak takie... Jakbym miał coś w sobie, ale generalnie jeszcze jest dobrze. Dam sobie jakąś radę. Po prostu nie patrzyłem do przodu. Co dalej będzie z moim życiem, co nie? Wtedy pamiętam, strasznie też się bałem i wstydziłem, że, że ja mam wirusy. Czułem do siebie wstręt, Żal, ból. Raczej czułam w stosunku do niego taką miłość, która powodowała taki klosz bezpieczeństwa. Mimo, że y, mieliśmy duże problemy, moi rodzice nie akceptowali Kamila, szczególnie właśnie jego przeszłości, czy to, że jest zakażony, jest jakimś niebezpieczeństwem dla mojego życia, stałam po prostu y, z boku Kamila i, i, i chciałam go po prostu wspierać. Chciałam być dla niego wsparciem i pomocą. I po prostu nie rozumiałam, że ktoś może nie tolerować tego, że ktoś ma po prostu dwa wirusy. Dla mnie to jest normalny człowiek, nie ma żadnej jakiegoś ubytku, czy, czy jest kimś gorszym. A wręcz przeciwnie, dla mnie jeszcze jest piękniejszy było. No, wie co, co to znaczy cierpienie i, i ma dużą, naprawdę przez to właśnie też mi się wydaje, że zwiększoną wrażliwość na Boga. Nie, moje, moje zdrowie było coraz w cięższym stanie czułem się tak, jak się czułem, czyli gorzej coraz. Już nie chciałem spać. Spotkałem koleżankę. My zaczęliśmy rozmawiać na temat życia. Co to jest życie? O co zostaliśmy stworzeni? Czemu my zadajemy sobie codziennie wiele pytań? I co tak naprawdę, gdzie znajdziemy spełnienie na to, żebyśmy dobrze się czuli w tym życiu, co nie? Opowiedziałem jej o wirusach i tak dalej. Ona widziała, z kim się bujałem wcześniej zaczęła mi opowiadać o koledze, który też wyszedł z ćpania. Niego ksywa to korzeń. Gdzie poprzez tego kumpla też ludzie zaczynają wychodzić z ćpania. Ale powiedziała mi też tak, że o Jezusie, jako o kimś, kto tak naprawdę jest w stanie i ma moc mnie z tego wyrwać, w czym ja siedzę jest w stanie z tego mnie uleczyć i wtedy chodziłem właśnie po lasach wtedy podjąłem decyzję po prostu szukania Boga kilka wersetów przeczytałem po prostu w Biblii że Boga się poszukuje tak jakby wierzyłem w to że, że Bóg jako jedyny może zmienić moje życie chodziłem też na taką górę to jest to krzyż Brunona w Giżycku wtedy pamiętam pierwszy raz padałem na kolano i mówiłem Boże ja wiem że Ty istniejesz tylko po prostu ja potrzebuję ciebie, żebyś ty to przemienił, bo ja już nie mam sił na to, żeby po prostu odnalazł mnie w tym wszystkim, co nie? Jak ja się modlę, i na drugi dzień spotykam kogoś, to to już jest odpowiedź dla mnie, że po prostu Bóg mi stawia osobę, która chce mi pomóc, co nie? Która się działa w tym, w narkotykach i tak dalej, ja teraz jest w stanie po prostu mi pomóc. Spotkałem korzenia, korzeń mnie na biwak zaprosił i po prostu zaczęliśmy rozmawiać jak kumple i korzeń o swoich przeżyciach, poopowiadał ja o swoich. Wzrosło tak we mnie pełno nadziei i więcej wiary na to, że, że moje życie jest na pewno możliwe do odbudowy, po prostu. Taka decyzja u niego była natychmiastowa, że przyjeżdża do Wrocławia. Zaklimatyzował się bardzo szybko. Jego przyjazd do Wrocławia był y, równoznaczny z tym, że musi znaleźć jakąś pracę, żeby się gdzieś utrzymać, żeby zapłacić za mieszkanie. No i myślę, że właśnie to jakoś tak mu otworzyło drogę do Poznania, właśnie czym jest praca. No, widziałam, że w nim po prostu budzi się i rodzi się taka odpowiedzialność. Taka no, odpowiedzialność za siebie, za, y, za swoje życie, za to, że musi pracować, y, żeby mieć co jeść na przykład, czy gdzieś mieszkać. Tak jak wyglądało moje życie, tak... Tak sobie je po prostu układałem i je widziałem, totalny bezład, nieodpowiedzialność i, i za pracą jak jakaś była, to, to było chwilowe, dorywcze jakieś dla jakiejś satysfakcji, porządliwości, że ja będę miał kasę na, na narkotyki czy tam na jakiś alkohol i tak dalej, co nie? No Przede wszystkim zaczął szkołę, którą konsekwentnie przyciągnął przez jeden semestr. E, skończył tylko semestr, drugi semestr rozpoczął, ale ze względu na leczenie musiał przerwać. Teraz mówi, że chce znowu powrócić, zobaczymy jak to dalej będzie. Widzę w nim taką pasję do życia z Jezusem. Cały czas po prostu widzę w nim taką potrzebę spędzenia z Bogiem jak najwięcej czasu i, i to jest takie fajne. Chciałbym, żeby jakoś zająć się w czym ja siedziałem, w sposób taki, że mógłbym pomagać właśnie dla, dla tych ludzi. Jest to po części też jakieś właśnie marzenie, co nie? Takie. Żeby jakoś oddać siebie właśnie dla tych ludzi, co nie? Teraz, kiedy właśnie spotykam tych ludzi, to, to ja nie potrzebuję przyćpać, nie potrzebuję się napić alkoholu. Staram się przebywać wśród nich i po prostu rozmawiać z nimi o życiu, o problemach. Widzę, jak Kamil docenia to, w jakim jest teraz stanie, trzeźwości, że on to strasznie szanuje i, i że cieszy się tym, że to jest dla niego szczęście, że jest w takim, a nie innym stanie, że nie jest już y, gdzieś po prostu leżąc gdzieś tam właśnie pod molo czy gdzieś pod sklepem nieprzytomny, y, tylko jest trzeźwy tego, co się dzieje i, i wchłania rzeczywistość taką, jaką jest i się strasznie z tym, tym cieszy jak dziecko.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 Co to znaczy, gdy napisane jest, że człowiek jest pokorny lub powinien być pokornym? Odpowiedzi szukamy w liście św. Jakuba, rozdział 4, wiersz 6-8, do gdzie jest napisane Dlatego pismo mówi, Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym jednak daje łaskę. Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga. To i On zbliży się do was. Oczyście ręce grzesznicy, uświęćcie serca ludzie chwiejni. Różne są sytuacje, gdzie człowiek pokazuje, czy jest pokornym, czy nie jest pokornym. Często, gdy mówimy o pokornym, to mamy na myśli człowieka, który żyje jak larwa. Czołga się nisko po ziemi i nie chce podnieść głowy do góry. Obawia się, że gdy podniesie głowę, to ludzie będą myśleć o nim, że nie jest pokorny. Jednak wokół nas jest bardzo dużo nieprawdziwej, a może nawet sfałszowanej pokory. Gdybym na przykład zaczął mówić w każdą niedzielę, że jestem człowiekiem świętym, że jestem człowiekiem sprawiedliwym w oczach Bożych, że jestem człowiekiem zbawionym i wiem na pewno, że będę w wieczności z Bogiem, Dużo osób słuchających uznaliby to za dumę i pychę. Uznaliby to za brak pokory. Tym bardziej ci, którzy wiedzą, że kiedyś byłem wielkim grzesznikiem. Nie mam lepszych argumentów na swoją obronę, ale to, co jest napisane o mnie w Biblii. A czytam tam. Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się, ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga Naszego. Co tu czytaliśmy? A takimi byli niektórzy z was. Ja mogę tutaj dodać. A takim byłem ja. I co się stało? Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego. I co się stało? Lecz zostałem obmyty, uświęcony, usprawiedliwiony w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga Naszego. Dlaczego mogę powiedzieć, że jestem człowiekiem świętym, że jestem człowiekiem sprawiedliwym w oczach Bożych, że jestem człowiekiem zbawionym i wiem na pewno, że będę w wieczności z Bogiem? Bo tak jest o mnie napisane w Biblii. Tak mówi o mnie Słowo Boże. Czy mam się z czego chlubić? Tak, mam duży powód do chluby. Do jakiej chluby? O tym też jest napisane. Mam powód, aby się chlubić tym wszystkim, co Jezus uczynił dla mnie. Tak jak jest napisane na przykład w pierwszym liście do Koryntian, rozdział pierwszy. Przez Niego, powiem, jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi. Mam powód do chluby i chlubię się. Chlubię się moim Panem, Jezusem Chrystusem. Teraz popatrzmy na inny rodzaj pychy i chluby. Jest to pycha i chluba religijna. Jeśli napisane jest, że nikt nie zasługuje na niebo i na życie wieczne z Bogiem, a ty mówisz, że znasz osoby, które przez swoje dobre uczynki zasłużyli sobie na niebo, jest to pycha i duma. Gdy ty o sobie mówisz, że przez swoje dobre uczynki zasłużysz sobie na niebo, jest to pycha i chluba. Jeżeli napisane jest, że oprócz Jezusa nikt na świecie nie był w stanie wypełnić przykazań bożych, a ty mówisz, że przez wypełnianie przykazań zasłużysz sobie na niebo, to jest pycha i duma. Gdy napisane jest, Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga, nie z dobrych uczynków, nie przez dobre uczynki, aby się nikt nie chlubił, a ty mówisz, że łaska Boża nie wystarczy i musisz jeszcze dodać do tego swoje dobre uczynki, to jest pycha i chluba. Jeżeli uważasz, że dobre uczynki Jezusa Chrystusa nie wystarczą, i musisz dodać własne, to jest pycha i chluba. Jeśli napisane jest, że jeden jest pośrednik między człowiekiem a Bogiem, Jezus Chrystus, a ty szukasz innych świętych pośredników, bo Jezus nie jest wystarczający dla ciebie, czy to jest pycha i duma? Czytaj codziennie Pismo Święte, poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga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 W dalszym ciągu słuchamy audycji Wiara i Wolność. Jest kolejna niedziela, jest kolejny dzień. I większa część audycji jest już poza nami, ale ta reszta, która pozostała, jest przeznaczona, będzie przeznaczona na ważne sprawy, które omawiamy ostatnio, korzystając z mądrości Bożej, jaka jest podana nam w Biblii, a w tym przypadku w księdze Salomona, w przypowieściach Salomona, Napisany przez Salomona, był to najmądrzejszy człowiek, jaki kiedykolwiek żył, a to mądrość otrzymał od Boga, bo o tym też jest napisane, że Pan Bóg obiecał mu i dał mu mądrość, jakiej nigdy nikt nie miał. Zachęcamy do czytania przypowieści Salomona, jest tam 31 rozdziałów, jeden rozdział na każdy dzień. Wiemy, zdajemy sobie sprawę, że wszystkich tematów nie poruszymy, bo jest ich tam bardzo dużo, ale chcemy przez te kilka, kilkanaście, czy nawet przez tą naszą ilość audycji, którą tutaj przedstawiamy, zachęcić słuchaczy do korzystania z przysłów Salomona. Dzisiaj ze mną jest Józef Lupa. Dobry wieczór Państwu. Przysłowie Salomona z są to niezwykłą częścią Pisma Świętego, które mówią o wielu dziedzinach, o wielu sprawach naszego życia codziennego. i Jest tam dużo nauki i dużo mądrości na temat rodziny. Na temat rodziny, małżeństwa, na temat jak wychowywać dzieci, na temat jaką rolę spełnia mąż w rodzinie, jaką rolę spełnia żona, jak postępować wobec rodziców. Także mamy bardzo dużo przewodniczej mądrości, z której możemy korzystać. I właśnie dzisiaj zaczniemy czytać w sprawach rodzinnych. A najpierw zaczniemy od sprawy relacji z rodzicami. I jest więcej na ten temat, a my skorzystamy w tej chwili z jednego wiersza, wiersz 24 z rozdziału 28 przypowieści Salomona. Kto ograbia ojca lub matkę i mówi, to nie jest grzech, jest wspólnikiem Łotra. Temat, który nie dotyczy wszystkich nas, ale w dzisiejszym świecie coraz więcej ludzi jest jakby zachłannych i napisane jest, że przyjdą dni, że dzieci będą do sądu powoływać rodziców. Jak oglądamy czasem programy telewizyjne, gdzie ludzie odkażają siebie w sądzie, to widzimy, że, że to się dzieje. Że dzieci idą do sądu przeciwko rodzicom. Czasem chodzi o naprawdę małe pieniądze, ale domagają się, żeby rodzice dali im więcej czy są im czegoś dłużni. I ten wiersz właśnie mówi na bardzo ważny temat. Temat relacji rodziców i dzieci porusza wszystkie dziedziny naszego życia i to, co mówimy, ten temat, który ostatnio analizujemy, dotyczy finansów, ale oczywiście finanse również powiązane są z innymi dziedzinami życia. I na pierwszy rzut oka ten fragment mówi nam o finansach, bo to słowo mówi, kto ograbia ojca lub matkę, i mówi, to nie jest grzech, jest wspólnikiem łotra. Także można powiedzieć, na pierwszy rzut oka, jeżeli ktoś przeczyta, nieuważnie, nie zastanawiając się nad tym wersetem, stwierdzi, że to jest mowa o finansach, to jest mowa o ograbianiu materialnym. I rzeczywiście często tak jest, że, że dzieci okradają, ograbiają swoich rodziców. Znamy w naszym otoczeniu mnóstwo różnych sytuacji, kiedy na przykład syn stał się alkoholikiem, czy narkomanem, córka tak samo i kiedy dzieci wynosiły różne rzeczy z domu i sprzedawały. I tutaj już Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że jeżeli ktoś w taki sposób postępuje, Również i na, w kontekście finansów, jeżeli zabierasz pieniądze, jeżeli podbierasz pieniądze rodzicom, wynosisz rzeczy, sprzedajesz itd. i tak dalej, i tutaj więcej mówi to słowo, że to nie i mówi, to nie jest grzech, jest wspólnikiem łotra. Że Bóg na takie postępowanie patrzy z nienawiścią. On czegoś takiego nie lubi. On wręcz nazywa, że Ty jesteś łotrem. Pamiętamy, że Pismo nam mówi, że Jezus został zaliczony, kiedy wisiał na krzyżu, w potrzeb łotrów. Po jednej i po drugiej stronie miał łotrów. I Pismo nam wyraźnie mówi, zresztą sam jeden z nich powiedział, że przecież my sprawiedliwą karę ponosimy. Jezus nie musiał cierpieć za swoje grzechy, bo był sprawiedliwy ale On wziął moją i Twoją winę na siebie dlatego został zaliczony w poczet łotrów. Jednak to jest taki obraz, jak Bóg patrzy również na takie postępowanie i automatycznie w jakiś sposób widzi takiego człowieka i jak go nazywa. Jeżeli tak postępujesz, to jesteś w moich oczach łotrem i Bóg tego nienawidzi, Bóg tego nie lubi. Jest zawsze rozwiązanie z takiej sytuacji. Przestań to robić. Bóg po to mówi, abyśmy sobie to uświadomili i przestali tak postępować. Ale tak jak już wcześniej wspomniałeś, że czy tylko tutaj chodzi o sprawy finansowe, poruszamy się w tym świecie i zdajemy sobie sprawę, że pieniądze są bardzo ważną częścią naszego życia, nie tylko na zasadzie tego kupna, sprzedaży, ale Pan Jezus tak często nawiązywał do pieniędzy, dlatego że również właśnie pieniądze wskazują na stan naszego serca. Jednak w Ewangelii Marka Pan Jezus, kiedy zwraca się do uczonych w Piśmie, do faryzeuszów, mówi coś takiego. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. Jest to napisane w siódmym rozdziale Ewangelii Marka. Czytam od ósmego wersetu. I mówił im. Chytrze uchylacie przykazania Boże, aby naukę swoją zachować,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 którą przekazujecie dalej, i wiele tym podobnych rzeczy czynicie. WPNA Oak Park, Chicago. Widzimy z tego krótkiego fragmentu, że nie tylko można okradać swoich rodziców finansowo z rzeczy materialnych, chociaż tutaj Jezus mówi właśnie o, również o tym w tym kontekście. Bo on mówi, czci ojca i matkę swoją i tak dalej, że kto złożyczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie, ale Jezus znowu przechodzi do spraw finansowych i mówi coś takiego. W tamtym okresie często rodzice byli całkowicie uzależnieni od swoich dzieci, jeżeli już byli w podeszłym wieku. I jedynym sposobem na przeżycie było to, że dzieci zatroszczyły się o rodziców, że dzieci wyłożyły odpowiednie finanse, że dzieci zatroszczyły się o żywność dla rodziców. I teraz faryzeusze co powiedzieli? Czy zaczęli nauczać? Oczywiście to nie tylko była wina z faryzeuszów, ale również i tych ludzi, którzy poszli za tą nauką. Nie, nie odeszli od nauki Bożej, ale co mówi, mówili faryzeusze? Służenie Bogu jest najważniejsze. Dlatego musisz oddać pieniądze Bogu, nawet te pieniądze, które mogłeś, mógłbyś dać rodzicom, jeżeli dasz Bogu, to jest lepiej. A Pan Jezus tutaj można powiedzieć, zgromił tą naukę, a zdyskredytował, powiedział, że Bóg tak naprawdę nie potrzebuje Twoich ani moich pieniędzy. Bóg pragnie Twojego i mojego posłuszeństwa. A pierwszym przykazaniem Bożym, które dotyczy relacji międzyludzkich, jest przykazanie, czci Ojca swego i Matkę swoją. Można powiedzieć innymi słowy, Bóg mówi, po co mi Twoje pieniądze? Ja nie chcę Twoich pieniędzy. Te pieniądze, które mi przynosisz, a nie dajesz i nie łożysz na swoich rodziców, mnie wręcz a znieważają, weź te pieniądze, które do, do, do mnie przynosisz, do kościoła, może to jest, dajesz na tacę, może kładziesz na kościół, weź te pieniądze i użyj te pieniądze po to, aby pomagać swoim rodzicom. I ktoś powie, czy to, było, czy to jest możliwe, żeby tak ludzie postępowali? Absolutnie, dlatego że Jezus o tym mówi. Już w tamtych czasach była taka sytuacja. Widzimy? Ale tu jeszcze jedna rzecz jest ważna, że jeśli robimy to, co tu jest napisane, to nie tylko, że jesteśmy w dobrych układach wobec rodziców, ale tu i w innych miejscach pisze, że jest to dla naszego dobra. Jest to błogosławieństwo, po prostu jest to błogosławieństwo Boże, gdy to czynimy. A jeśli nie czynimy, to nie ma błogosławieństwa Bożego. Zrobimy teraz przerwę. Każdym słowem najmilszym Przybiegam do Ciebie z ufnością Boś Ty chleba dawcą. I gwiazdy przynoszą nadzieję i siłę. Tyś, panie, królem nad wszystkim, i w tobie wszystko spoczywa. Kto ci prawdziwie jest bliski, niepojęte szczęście zdobywa. Perły jasne, źródlane, albo zażywicy żywicy sośnianej. Śpiewanej z zielonych łąk bożeństw, Wznoszą się głosy ku niebu To lud Boży się modli I'm oh, sick. Wracamy do naszej rozmowy Dzisiaj i teraz Mówimy o Relacji między rodzicami A dziećmi, a przede wszystkim O sprawy, które Są sprawami finansowymi I sprawy, które dotyczą Finansów, bo Chodzi o to, że Jak w pierwszej części Mówiliśmy o tym, że Trzeba pomóc rodzicom W jakiej kolejności jest to ważne a więc to dotyczy spraw finansowych. I teraz y, to się rozciąga dalej. To jest nie tylko taki prosty symbol, ale jaka jest korzyść, co dobrego wynika z tego, jeśli dzieci są posłuszne rodzicom. I tutaj już mówimy o dzieciach małych, aż do wieku dorosłego, aż staną się samodzielni. Bo to, że to, co mówiliśmy w pierwszej części, to mogło dotyczyć... Rodziców staruszków, dzieci dorosłe, samodzielne, ale teraz ja przeczytam fragment, który mówi o dzieciach, które są pod opieką rodziców. I w rozdziale szóstym listu Efezjan, zaraz na początku pierwszy wiersz mówi Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom w swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą. Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Widzimy, że tutaj dotyczy, to dotyczy nas, którzy jesteśmy wobec rodziców dobrze nastawieni, to będzie, będzie w naszym życiu błogosławieństwo, bo, tu piszę, bo to jest pierwsze przykazanie z obietnicą. Jaka ta obietnica jest? Abyś długo żył na ziemi. A więc nawet długowieczność nasza zależy od relacji z rodzicami. Ktoś może zastanawia się, w jaki sposób oddawanie czci w tym wypadku, bo mówimy, podkreślamy to, że mówimy o finansach, w jaki sposób oddawanie czci przekłada się na finanse, jak to się odnosi do finansów. Jeżeli jest coś w twoim sercu, niewłaściwego, jest to widoczne bardzo często w sposób, w jaki postępujemy z finansami. Dlatego tak często Pan Jezus nawiązywał do finansów. I teraz, jeżeli widzimy, że w sprawach finansowych odnośnie rodziców zawodzisz w pełnym stopniu, znaczy to, że jest coś w Twoim sercu, co powoduje taką postawę oddawanie czci swoim rodzicom jest związane również z finansami jeżeli troszysz się o nich finansowo łożysz na ich potrzeby, jeżeli jest taka potrzeba znaczy to również, że czcisz ojca i matkę jednak zdajemy sobie z tego sprawę, że rodziców mamy takich, a nie innych poza tym rodziców sobie nie wybieraliśmy i wiele jest takich sytuacji Wokoło nas znam sam kilka indywidualnie takich sytuacji, kiedy dzieci noszą w swoim sercu nieprzebaczenie, gniew, żal, bo zostali zranieni. Zranieni zostali przez rodziców, zostali odrzuceni przez rodziców. Dziecko w młodym wieku nie oczekuje Pięknych samochodów, pięknych domów, nie wiadomo czego. Oczekuje miłości i często niestety rodzice zawodzą na tym poziomie. A później idąc dalej w życie, kiedy wchodzi się już dorosły wiek, często te zranienia nadal gdzieś tam w sercu są i nie są uleczone, nie są uzdrowione. A później taki a, młody, może już starszy mężczyzna, kobieta, dzieci, a kiedy jest sytuacja, by troszczyć się o rodziców, właśnie noszą w swoim sercu gniew, od, odsuwają się od swoich rodziców. Jeżeli masz coś takiego w sercu, to Bóg ma możliwość, czy też sposób na to, aby z tym się rozprawić. I nie jest to właściwy stan. Kiedy przychodzimy do Jezusa, kiedy rozumiemy, jak wiele On nam przebaczył, że On poszedł na krzyż, my również możemy, czy wręcz powinniśmy, przebaczyć nawet i naszym rodzicom. Dlatego widzimy, że tak często sprawy wiążą się sprawy finansowe, to w jaki sposób dbamy o rodziców, troszczymy się o nich z tym, co było w naszej przeszłości. Z tym w jaki sposób rodzice nas traktowali, w jaki sposób okazali nam miłość. Ale tutaj to słowo mówi, że to jest przykazanie z obietnicą. My jako ludzie często postępujemy na poziomie emocji. Jak ja kogoś lubię, to mu to zrobię. A jak kogoś nie lubię, to ja mu tego nie zrobię. Jak jestem zakochany, to jestem w stanie zrobić to i tamto, ale jak kogoś nie lubię, to w ogóle nie chcę mieć nic wspólnego z tym i tamtym. Ale tutaj jest mowa o czym innym. Tutaj to słowo mówi nam, że to jest przykazanie, to jest nakaz. To nie jest kwestia tego, co ty czujesz albo co ty nie czujesz. Bóg mówi, ty masz czcić swojego ojca i swoją matkę. I to jest moje przykazanie. Dlaczego Bóg tak nakazuje? Pisu nam mówi, że od Boga pochodzi wszelkie ojcostwo. I sposób, w jaki my traktujemy naszych rodziców, odzwierciedla również to, w jaki sposób my podchodzimy do Boga. Jeżeli ja nie wykonuję tego przekazania, tak naprawdę jestem człowiekiem, który jest plecami odwrócony do samego Boga, bo Bóg powiedział, ty masz to robić. Jeżeli ja tego nie robię, tak naprawdę buntuję się przeciwko samemu Bogu. Ty możesz mówić, ja kocham Boga, ale jeżeli nie troszczysz się właśnie o swoich rodziców i nie wykonujesz tego przykazania, robisz coś wbrew Bogu. Buntujesz się przeciwko Jego Słowu, bo On nakazał to czynić. A teraz cokolwiek Bóg nakazuje, jest dobre. Widzimy teraz, pomyślmy sobie, gdyby tak wszyscy przestrzegali to, co jest napisane w Piśmie Świętym. Gdyby na przykład rodzice przestrzegali wszystko, co jest napisane w Piśmie Świętym, czy mielibyśmy tak wiele zranień w sercach dzieci? No nie mielibyśmy. I my, my bardzo łatwo możemy oskarżyć rodziców o to, że oni nas zranili, że oni nie zrobili tego czy tamtego, a później kiedy dorastamy, to my znowu nie wykonujemy tego, co Bóg im nakazał, to my nie wykonujemy w innej dziedzinie, w stosunku naszych relacji do nich. I my robimy się takimi samymi. Ale to my musimy podjąć decyzję. Najpierw musimy przyjść do Boga. Jeżeli nie, nie radzisz sobie z tymi sprawami, z, tymi, co, z tym, co czujesz, przyjdź do Boga, wylej to przed Bogiem. A później podejmij decyzję. Boże, ja chcę Tobie służyć, ja chcę wykonywać to, co Ty mówisz. I zacznij to wykonywać. A dalsza część tego przykazania brzmi. Jest to przykazanie z obietnicą, aby Ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Widzimy, że to sam Bóg mówi. Jeżeli będziesz wykonywał to, co ja ci nakazuję, to ja będę cię błogosławił, będzie ci się dobrze działo i będziesz długo żył na ziemi. I teraz musimy jeszcze jedną rzecz zrozumieć, że Bóg, Popatrzmy sobie na Boga, to ty tak naprawdę nie rozumiesz, co moi rodzice mi zrobili, to co ja przeżywam, ale jeżeli popatrzymy na Boga, nie na jakiego takiego um, surowego, bez uczuć, a, władcę, ale jak popatrzymy na Boga jako na Ojca, jako Ojca Tego, który daje swojego Syna, Jezusa Chrystusa, swojego umiłowanego Syna, po to, aby Jego Syn umarł w moje miejsce. I On mówi do mnie i do Ciebie, ja jestem Twoim Ojcem i tak bardzo Cię ukochałem, że dałem swojego Syna aby On umarł, ale abyś Ty mógł żyć. Aby On wziął grzechy Twoje na siebie, abyś Ty mógł być ułaskawionym. Jeżeli popatrzymy właśnie w taki sposób na Boga, na Boga jako miłosiernego Ojca, jako łaskawego Ojca, gotowego przebaczyć, wtedy również i Twoje nastawienie do Twoich rodziców się zmieni. Kiedy zrozumiesz, jak Bóg wiele Tobie przebaczył, jak dobrym Ojcem jest. Może Twoi rodzice nie byli właśnie takim odbiciem, odwzorowaniem tego, co Bóg tak naprawdę zapragnął, aby byli tym rodzice, bo Bóg zapragnął, aby rodzice byli odbiciem Jego samego, ale niestety, często jest tak, bardzo często jest tak, że rodzice przez grzech, przez różne sytuacje nie odbijają tego charakteru Boga, ale tutaj mówimy w tym momencie o naszej odpowiedzialności jako dzieci i Większość z nas ma jeszcze żyjących rodziców. Ale jeżeli nawet masz nieżyjących rodziców i nie zdążyłeś z nimi pogodzić się, nie zdążyłeś uregulować z nimi swojej relacji, to przyjdź do Boga, oddaj Mu to, przeproś Go, poproś o przebaczenie, a Bóg oczyści, się, oczyści Cię od tego ciężaru, uwolni Cię od tego ciężaru. I doświadczysz również i Boga jako, być może Twoi rodzice nie byli takimi, jakimi pragnąłeś, ale Bóg woła do Ciebie i mówi, przyjdź, a ja będę Twoim ojcem. I może Twoi rodzice zawiedli, ale ja Ciebie nigdy nie zawiodę. Może Twoi rodzice nie okazali Ci miłości w taki sposób, jaki oczekiwałeś, ale przyjdź do mnie, a ja Ci okażę miłość. Tylko wykonuj to, co ja nakazuję, bo to jest dobre. Temat bardzo ważny, a szczególnie ważny dlatego, że, że każdy z nas ma rodziców. Możemy nie mieć mężów, możemy nie mieć żony. Każdy, bez wyjątku każdy, ma rodziców albo miał rodziców. Każdy ma ojca i każdy ma matkę. Dlatego ten temat jest dla każdego i dobrze, że jest dla każdego i cieszymy się, że możemy ten temat dzisiaj przedstawić jeśli jest więcej pytań na ten temat, możecie telefonować i rozmawiać jeśli chcecie więcej poznawać, czytajcie Pismo Święte a jest tam bogactwo bogactwo wiedzy i mądrości zachęcamy, zapraszamy i również zapraszamy za tydzień, a dzisiaj dziękujemy wam i dziękuję Józefowi Lupa Dziękuję Państwu.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 3-8-8-7